Poglądy w tej audycji są subiektywnymi odczuciami autora. Witam wszystkich wiernych słuchaczy w kolejnym odcinku Travelcastu. Nie było mnie jakiś czas, kilka tygodni, chyba trzy czy dwa. W każdym razie spowodowane było to lenistwem, troszeczkę natłokiem spraw związanych z różnymi nowymi ciekawymi pomysłami, które... Wkrótce może też usłyszycie, jeżeli będziecie zainteresowani, a może też i zobaczycie. To jeszcze czas pokażę. W każdym razie wracając do sedna spraw, to po pierwsze chciałem powiedzieć, żebyście jeśli to tylko możliwe, po polubili Travelcast na Facebooku, abyście komentowali odcinki, bo niestety tego jest coraz mniej, kiedyś było trochę więcej, także w sumie pierwszy raz żebram o komentarze i o jakąś dyskusję, która mogłaby się wywiązać pod kolejnymi odcinkami odnośnie podróży, które odbywam. Zatem, w poprzednim odcinku, dojechaliśmy do granicy z, z Izraelem z powrotem. Opuszczamy już Jordanię. No i plan był taki, że nawet nie wjeżdżamy do Akaby, która leży przy, zaraz przy przejściu granicznym z Jordanią, tylko stajemy na trasie. Tam faktycznie jakaś taka prawie że satelita wokół Akaby, jakaś dziura i tam stajemy na trasie i łapiemy stopa po to, żeby gdzieś dojechać dalej na północ bo jesteśmy na samym krańcu, na, na krańcu południowym Izraela no i łapiemy sobie w trójkę stopa co jest dosyć kłopotliwe no bo to zaraz, że trzy osoby dwie dziewczyny to by nie byłoby problemu, no ale ja tu jestem na doczepkę wiadomo, Izrael sami terworyści Chociaż z perspektywy czasu, i porozmawiania z wieloma Izraelczykami po fakcie bycia w Izraelu, podobno podróżowanie stopem to jest bardzo łatwe w tamtym kraju. Niestety ja mam troszeczkę inne zdanie, więc musicie chyba sami pojechać i ocenić, czy rzeczywiście tam się łatwo podróżuje stopem, jeżeli będziecie kiedyś podróżować stopem i macie takie, takie zamiłowanie. W każdym razie po jakichś dwóch godzinach chyba stania udało nam się coś złapać. Wiem, że był to facet z pick-upem i to była taka, taka fajna rzecz, to było jakiś w budowlanie, czy ktoś taki. W każdym razie, w jedna z pierwszych podróży, nie, nie z pierwszych, ale gdzie jechaliśmy pick-upem i nasze plecaki były na pace, y troszeczkę z duszą na ramieniu, czy nam spadną, czy nie z tego pick-upa. Y czas się oglądaliśmy, czy są jeszcze na pace, czy nie, czy może już to się porwał. Y w każdym razie, postanowiliśmy jechać inaczej niż główną trasą i pojechać sobie tak jak koboczkiem, taką inną obwodnicą. Naszym planem było jakieś miasto, niestety nazwy nie pomnę, w którym części wykawego mogłoby do zobaczenia. Jednak jak zajechaliśmy na miejsce, okazało się, że nic tam nie ma poza dworcem i jest tam pełno Arabów, to stwierdziliśmy, że może czas jednak jechać gdzieś indziej, a może coś innego. W każdym razie generalnie Kasia się czuła źle, więc stwierdziła, że ona wraca do domu i stamtąd zaraz się praktycznie przesiadła na autobus do Tel Awiwu i stamtąd czym prędzej samolotem wróciła do Polski Ale zapomniałem o kilku istotnych rzeczach Po pierwsze facet, z którym jechaliśmy na stopa z pick był ciekawym przypadkiem. Mówi, że zawsze zabierała na stopa ludzi i kiedyś miał taki przypadek że sobie łapał stopa facet który był w taki ubrany w gruby, zimowy płaszcz i stał sobie na trasie, no i on jechał do Akaby, no i akurat ten facet też jechał do Akaby, prawie że. No i akurat machnął ręką, no to nasz kierowca się zatrzymał po tego palestyńczyka i go zabrał. Co ciekawe, chłop rozumiał po, po izraelsku, jak i po angielsku, ten, ten w płaszczu czarnym, ale generalnie się nie odzywał, bo taki cały spocony, jakiś taki y, dziwnie zamyślony, nie wiadomo o co chodziło. Y, no i generalnie nie udało się za wiele y, wyciągnąć od niego informacji. Na że nasz kierowca jechał na sam, po, sam początek y, Akaby, do której zmierzał, y, to też y, wysadził go zaraz na początku gdzieś odbił w prawo. No a ten y, posiadacz y, płaszcza y, latem, y, poszedł sobie do miasta. No i y, nasz kierowca za kilka minut a raczej może, może godzin to było usłyszał o tym, że właśnie jakiś zamachowiec, samobójca wysadził się w jakiejś piekarni w akabie no i z opisu wynikało, że właśnie ten facet, którego wiózł na stopa kilka godzin wcześniej podszedł do piekarni i się wysadził no co w sumie sugerowałoby, że faktycznie był troszeczkę spięty tym, albo w jakimś transie, że za chwilę rozerwie się na elementy pierwsze wysadzając się w powietrze. I tak się zastanawialiśmy, czy jest to informacja prawdziwa. Dlatego w sam ten czas pogrzebałem trochę na necie. Przejrzałem strony BBC i faktycznie był taki news. Facet dokładnie podał datę. Ja niestety nie, teraz tego nie pamiętam, ale faktycznie w ten dzień, który on powiedział, był taki zamach. I nawet był opis takiego gościa, który się wysadzał. Takie tam zdjęcia były z tego, co kojarzę. Także... Możliwe, że mówił prawdę. Bardzo, bardzo ciekawy przypadek. No ale nim dojechaliśmy do tego miasta z tym gościem, to oczywiście gościu od, odbił gdzie indziej, gdzieś, gdzieś w bok. W wyniku czego my musieliśmy znowu stać na jakimś dziwnym skrzyżowaniu i czekać na Bożą łaskę w Ziemi Świętej, która niestety nie nadeszła. Generalnie staliśmy w dupie jakiejś, ciężkiej, na przystanku pks ów ich mniejszych i czekaliśmy na autobus, który nie wiadomo kiedy przyjedzie. A na tym skrzyżowaniu, no, istne, istne, jak na dzikim zachodzie, wszędzie pustynia, jest jedna droga i jedna odchodzi w bok. I na tym skrzyżowaniu jest budynek. Akurat w tym przypadku ten budynek to był e, kibuc. E, kibuc to jest taki, takie coś, tak jakby Ala sekta. To możecie sobie po, poczytać na necie, co to są kibuce. Generalnie darmo, darmowe żarcie jest, no ale trzeba to żarcie, na to żarcie zapracować, na przykład pracą na roli... Czyli podlewaniem kwiatuszków i takich różnych rzeczy. Wszystkie potem są dobrej do, do, do, dobre jakości, ekologiczne uprawy tam robią w tych kibucach. Czy też tam mleko od krowy, odpowiednio doją pod innym kątem, może bardziej unijnym. Zajrzeliśmy do kibuca, no ceny nas troszeczkę zabiły. Bo w końcu wszystko ekologiczne, to chyba musi być drogie. No ale dowiedzieliśmy się za ile godzin jest autobus, więc sobie spokojnie na niego czekaliśmy, w międzyczasie próbując opać stopa. Jak się zdarzyło, że niestety przez te 3 czy 4 godziny, jak czekaliśmy na autobus, to przejechało 6 czy 8 samochodów, więc były marne szanse, żeby coś się dało złapać. No i wbiliśmy się w autobus, no i tam właśnie w międzyczasie Kasia podjęła decyzję, że jednak opuszcza już Izrael, bo się troszeczkę źle czuje i sprawy ciążowe tam takie różne, tak więc ona zrezygnowała zaraz w tym następnym mieście ale co ciekawe, jechaliśmy tym autobusem kilka godzin yy, w ogóle też takiego, taki myk używaliśmy, że kupowaliśmy bilet grupowy nieważne czy to były trzy osoby czy później dwie to się kupowało bilet grupowy jako opiekun i, <grych> znaczy opiekun, no, tak to było, że jeden dorosły i jedno dwoje dzieci tak kupowaliśmy i to jeden kierowca, na, kierowca nam podpowiedział i to działało także bilety były troszeczkę tańsze czy jakaś legitymacja, studenty, cholera, nie pamiętam i jadąc przez tę, przez tę pustynię na, północ, na północny zachód, mijaliśmy centralnie poligon wojskowy, który w ogóle nie był ogrodzony. to były jakieś manewry wojskowe na, na pustyni i nigdy jeszcze czegoś takiego nie widziałem, ja mam nadzieję, że nie zobaczę, jak centralnie sobie stały cztery czołgi jeden koło drugiego i ładowały sobie w pustynię pociskami. Kulturalnie łup, łup, łup, a tu obok sobie jest trasa jakiegoś taka jakaś tam, yy, droga krajowa, łącząca południe z północnym zachodem Izraela. No i obok ładują sobie czołgi w pole, żołnierze sobie biegają z karabinami, jakieś takie budynki do ćwiczeń, yy, popszczeliwane i, i tym podobne rzeczy. No i autobus sobie zajechał, nawet jak się okazało, za parę kilometrów na jednostkę wojskową. Trochę żołnierzy weszło, czułem się znacznie bezpiecznie, bo, bo, bo nie, nie praktycznie, tylko każdy miał MP5 na, ten, na, na ramieniu, nosił jak torebkę. Dziewczyny też z takimi torebkami, właśnie z plecakiem i z torebką MP5 pod pachą. Także naprawdę poczułem się bezpiecznie, tylko raz jeden jechaliśmy bez żołnierza w autobusie i wtedy takie czułem lekkie zagrożenie, ale to będzie później. My, no jak dojechaliśmy do tej dziwnej miejscowości, w której nic nie było, to postanowiliśmy, że jedziemy dalej. I to były takie, w ogóle to były takie najgorsze dwa dni naszej całej tej podróży. Ten pierwszy dzień to był praktycznie cały zmarnowany na to, żeby dojechać gdzieś, ale to już nie w tym rzecz, bo tam tak nie ma co oglądać. Problemem było to, że postanowiliśmy, że skoro się rozdzielamy i Kasia jedzie już do, do domu, no to ona jedzie autobusem do Tel Awiwu. A my postanowiliśmy, że pojedziemy do Hajfy. Pojedziemy sobie nad morze, zobaczymy co tam ciekawego i w ogóle fajnie. Bo w tym mieście, gdzie było kupa Arabów, jakoś nie chcieliśmy spędzać nocy, tym bardziej, że oszczędzaliśmy kasę. No i tutaj taka nam się miła, niemiła przygoda trafiła, bo ten PKS dojechał do Hajfy na 22. I problem był taki, że poza tym, że było ciemno, to była tak, taka bryza była od morza, a raczej to nie była bryza tylko jakiś kurde huragan, gdzie palmy kładły się pokosem po kosem po chodnikach. Naprawdę wygin wyginały się o jakieś takie 70 stopni. Tak mocno wiało od morza, że za bardzo nie wiedzieliśmy, co ze sobą zrobić, a dworzec zamykali już. A wiadomo, że tam na dworcu się nie da spać, bo to od razu byśmy się wysadzili w powietrze. W jak mieliśmy 50 km tylu. No to w akcie rozpaczy, bo ten, ten dworzec był Gdzieś tak, jakby na obrzeżach, wzięliśmy sobie taksówkę. No, i ta taksówkę powiedzieliśmy, żeby nas zabrał do najtańszego hotelu, jaki był. No, i zabrał nas do najtańszego hotelu z tych serii. Niestety nie wiem, jak to się czyta, bo to jest bardzo skomplikowane angielskie słowo Youth, coś od Young, czyli ten hostel dla, dla młodych, młodych i bogatych z Europy Zachodniej. No i koleś, yy, arab oczywiście doprowadził, nam taką ceną rzucił, że nas zmiotło, a to, że była już 22.30 parę, no to tylko sobie popatrzyliśmy na, na niego, no i on powiedział, że nie, no to my powiedzieliśmy, że wychodzimy, a on mówi, no proszę bardzo, taka jest pogoda. No i ostatecznie postawiliśmy na swoim, koleś nas nie przyjął, bo nie chciał zejść z ceny i poszliśmy sobie w teren. Tak się zdarzyło, że przy tym hostelu były korty tenisowe, a korty były na dosyć nierównym terenie i były troszeczkę podniesione murek taki z ogrodzeniem no i były krzaki, no i za tymi krzakami już nie wiało, murek nas chronił no i poszliśmy sobie spać w te krzaczory krzaczory były tak gęste, że nawet się nie dało nam spać razem, tylko musieliśmy spać przedzieleni krzakami w, róż w różnych częściach No, to był naprawdę najbardziej parszywy nocleg chyba w moim życiu Naprawdę rano wstajemy, patrzymy sobie, rozglądamy się, a tu naprzeciwko cmentarz. Obok jedna kupa, tutaj jakiś papieżak, tutaj już tylko papier toaletowy rozkładający się. Także naprawdę, no przesrane. Dosłownie było, no, było przesrane. Mieliśmy szczęście, że nie nam się, nic nam się nie stało, w sensie, że nie musieliśmy się myć po, tym, po tej fantastycznej nocy. No ale jak już złapaliśmy słońca trochę, to nam humory w Wróciły, no i postanowiliśmy to, co jest w Hajfie do zobaczenia, czyli ogrody Bahaitów, postanowiliśmy je zwiedzić. Czyli wbiliśmy się w autobus jakiś, który nas wywiózł na górę w Hajfie, gdzie są właśnie ogrody Bahaitów, bo one sobie tak schodzą z góry niżej, można to zobaczyć na zdjęciach, że to są na takim, na takim wzgórzu są te ogrody, no i tam wjechaliśmy sobie autobusem miejskim. I stamtąd sobie schodziliśmy przez te ogrody, oczywiście z wszystkimi tymi garbami na plecach, po 20 kg, No ale to były te miłego, złego, miłe, złego początki. Teraz już wiemy ile się zabiera do, w podróż, nie trzeba sobie tak dużo zabierać. Zwiedziliśmy sobie ogrody Bahaitów, nawet y, to był styczeń. Wzięliśmy sobie ze spadniątą z, z drzewa ma, y, pomarańcze do zjedzenia. Była znośna, dało się ją zjeść. Tam tam taki, jakiś taki dziwny klasztor był. Ogólnie Bahajci to jest jakaś taka sekta. Taka dosyć oficjalna, legalna sekta, więc nie ma żadnego problemu z nimi. Nie, jakoś tak strasznie nie werbują, można sobie pochodzić i, i tym podobne rzeczy. No i zasadniczo nic więcej w Haife nie ma do zobaczenia. Dlatego też naszym kolejnym punktem programu padło miasto Akka. Bardzo sympatyczne miasto, w Hajfie już nie chcieliśmy dłużej być. Ale akurat tak, Haifa leży nad Zatoką, taką dosyć, dosyć taką dużą, powiedzmy, takiej mniej więcej wielkości połowy tej naszej gdańskiej. Więc jak się stoi na wybrzeżu haify, to po drugiej stronie jak widać brzeg w tej zatoki, to właśnie tam jest miejscowość Akka. Albo Akra, zależy jak to gdzie pisze, jakie źródła są i jaka mapa. No, i tam postanowiliśmy zmienić środek transportu, i naszym środkiem transportu tym razem okazał się okazało się izraelskie PKP. Nie PKS, a PKP. Postanowiliśmy przejechać się pociągiem. Oczywiście tutaj już były poważne problemy, nie to co na PKS-ach. Chcieliśmy się dowiedzieć, o której jest pociąg. I okazało się to tak. Skomplikowaną rzeczą i tak ściśle tajną, że w ogóle już mieliśmy taką taktykę, że jak się wchodziło na dworzec to tylko jedna osoba wchodziła na dworzec zobaczyć, o której jest autobus, bo wejście wiązało się z tym, że trzeba prześwietlić plecaki i jeszcze odbyć pogawędkę, dlaczego Patryca nie ma pieczątki w paszporcie. No ale tym razem byliśmy zdecydowani, że już pojedziemy tym pociągiem, no więc weszliśmy. No i oczywiście, Boże, to, było, to była nasza najgorsza przeprawa. Była jakaś nadgorliwa, nad, nad, nadgorli, nadgorliwa strażniczka, która em, w ogóle przyczepiła się do naszego przewodnika, a przewodnik w ogóle był taki z tego, co tam kiedyś wychodziły w gazecie wyborczej. Takie różne dziwne rzeczy. Z, tam był Izrael. No to właśnie coś takiego mieliśmy. No ja miałem notatki jeszcze i... No i Patrycja nie miała pieczątki. To było najgorsze. I właśnie o tą całą pieczątkę się rozeszło, bo mnie sprawdzili, prześwietlili mi plecak, zapytali się tylko, co to jest ta czarna kostka. Powiedziałem, że maszynka. To jest taka stara radziecka maszynka Primus. Radziecki Primus. Oni to skopiowali tam od, od Amerykanów czy od Finów. Cholera, nie wiem. W każdym razie na każdym paliwie to startuje, no i ma świetne świetne gabaryty, jeśli chodzi o o przenoszenie, wagę, jest paliwo praktycznie wszędzie da się kupić poza jakąś dziczą, co też jest plusem, więc zawsze można na stacji zatankować. Tam wchodzi tak kilka, nie wiem, 100 czy 200 ml tego, tego paliwa i można na tym spokojnie dwa posiłki ugotować. No i wszystkim się ta maszynka, wszystkich bardzo interesowała. Co to, co to jest ta kosteczka? A przy okazji tę maszynkę można kupić za 3 dychy do 5 na Allegro. Jako mienie wojskowe stare, z wyprzedaży, z jakichś tam magazynów. Także jak ktoś gdzieś podróżuje, to polecam taką maszynkę. Jest trochę z tym zabawy, można się pobrudzić, jak coś się zapcha, ale zawsze startuje. Nie ma takiej opcji. A jak nie chce wystartować, to się całą podpala. Jak już się cała podpali, zrobi takie nie w zbiorniku, to potem się nie da zgasić. Musi się wypalić całe paliwo. No, takie różne techniki. Raz, musiał, raz znajomy się musiał rozbierać ze spodni dżinsowych żeby zgasić tę maszynkę, bo tak się rozhulała, że zaczęło się wszystko palić wokół. No i Bida się rozebrał i w majtkach gasił pożar. Wracając do dworca, pani y, zabrała Patrycji y, paszport i sobie poszła. Y, my w tym czasie mogliśmy się spakować, bo już nas przecież rozpakowała do, prawie że do majtek, wszystko wyciągnęła z placaka, no to y, już mogliśmy się pakować. No i oczywiście jeszcze było tam tekst, o którym nawet bym nie pomyślał, a przecież Polak taki przekorny jest, yy, powiedziała, że jak wejdziemy na dworzec, to nie mogę robić zdjęć. No więc pierwsze co, to zrobiłem zdjęcie pociągu, tego, który tam stał na dworze, Poczekaliśmy sobie na tym dworzec, na ten pociąg, no to też robiłem zdjęcia, no przecież jak powiedzieli, że nie można, no to Polak musi to zrobić, nie? To takie logiczne. W każdym razie po jakichś tam konsultacjach i po jakimś tam czasie Pani przyszła i dała Patrycji z powrotem ten, ten paszport i powiedziała, że wszystko jest ok. no dziwne, żeby nie było, nie? Bo, że już była wpisana na czarną listę. No generalnie już byliśmy tacy, tacy źli na te wszystkie kontrole, że Patrycja chciała powiedzieć, że nie ma pieczątki Izraela, dlatego, że za chwilę planuje jechać do Syrii, do Libanu, donieść na nich, jakie mają różne st strategiczne obiekty wojskowe w terenie rozmieszczone. Ostatecznie tego nie powiedziała, bo pewnie do dzisiaj byśmy stamtąd nie wrócili. No i pociągiem dojechaliśmy do miejscowości Akka, tudzież Akra, gdzie szukaliśmy jakiegoś tajne, taniego, fajnego hostelu i udało nam się go znaleźć. Spędziliśmy tam dwa dni, ale o tym o tym wszystkim to już powiem w następnym odcinku. Mam nadzieję, że znowu wrócę z regular regularnością nagrywania. No bo generalnie w polskim podcastingu powinna być jakaś regularność, a nie takie skoki w lewo, w prawo, miesiąc przerwy, trzy odcinki, dwa tygodnie przerwy, znowu coś tam nagram. Generalnie trzeba dbać o słuchaczy, jest ich mało, nie wiem czy 30, czy 50 takich regularnych może mam. W sumie jakby każdy z nich właśnie, jakby każdy z nich tak kliknął na TravelCast, na ten odcinek i tam na samym dole jest takie coś jak udostępnij tweetnij czy lajkuj czy udostępni na Facebooku cholera, tyle tych guzików tam jest chyba nawet na Google Plus jest także jakby każdy, każda z tych osób jedno z tych, z tych wy, wybrała to wiedziałbym kto dokładnie posłuchał, kto posłuchał do końca i kto udostępnił to znajomym, żeby pokazać im jak fantastycznie było w Izraelu i w Ziemi Świętej, no jeszcze w Jordanii odcinek wcześniej. No i najważniejsza rzecz, chyba mam już ostateczną wersję strony z internetowej. Z mam skórkę na Wordpressie, jest to skórka już ostateczna z dobranymi zdjęciami. Takie, każdy odcinek ma swoje zdjęcie, jest galeria ze zdjęciami dosyć dokładna. Dużo jest, część zdjęć jest poopisywanych, można sobie obejrzeć. Zobaczycie co na tych zdjęciach jest, nie kradnijcie tych zdjęć, bo jak może kiedyś na nich zacznę zarabiać, to ja się nie będę potem szukał, szukał tych, tych, tych, kto to ukradł i, i zresztą akta i tak was wszystkich złapie, no ale to już taki detal, nie moje zdjęcia, także oglądajcie zdjęcia, komentujcie odcinek, lajkujcie, facebookujcie, tweetujcie i co tam tylko chcecie byle by szerzyć dobro polskiego podcastingu i podróży, które kształcą. A, jeszcze jedna ważna rzecz. Tak, tak, parę, parę dni temu trafiła się okazja i za 166 zł i 50 groszy w dwie strony na osobę kupiliśmy sobie z Patrycją bilet na weekend do Wenecji. Ten weekend to tak naprawdę poniedziałek, wtorek, środa. Że jedziemy w te dni. Jakby ktoś może z słuchaczy był już w Wenecji i zna jakiś ultra tani hotel, bo jak widzę cenę 25 euro, to mnie troszeczkę zabija i to taki najtańszy, to chętnie, chętnie poznam taki namiar i na pewno stamtąd też się pokaże odcinek. Jak to zwiedzamy przez dwa dni, czy prawie trzy dni w Wenecję, bo tyle tam będziemy. Lecimy z Wrocławia, także dosyć blisko będziemy mieć na nawet na to lotnisko. No dobra, to już chyba tyle. Także zapraszam na kolejny odcinek. Ten był krótki, taki szybki. Mam nadzieję, że następny też będzie szybki, zwięzły i tematyczny. Także do usłyszenia następnym razem. Cześć!